Poglądy w tej audycji są subiektywnymi odczuciami autora. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Travelcast. Dalej jesteśmy w Izraelu, i także już praktycznie zbliżamy się do końca. Bo za bardzo nie wiemy, co w tym Izraelu zwiedzać, gdzie pójść, co zobaczyć. W poprzednim odcinku ostatecznie wpakowaliśmy się w pociąg, gdzie robiliśmy strategiczne zdjęcia obiektów cywilnych do zniszczenia trakcji kolejowej całego Izraela. Zostaliśmy przetrzepani przez panią strażniczkę dość konkretnie i Postanawiamy dojechać do miejscowości Akra, Akro, Akka. Nazwy są różne. Jest nazwa europejska, arabska i żydowska. Generalnie chodzi o jedno i to samo miasto. To miasto jest miastem templariuszy z tych wszystkich różnych krucjat, które były do Ziemi Świętej w czasie, kiedy templariusze żyli. Założyli sobie taką jedną główną osadę właśnie na wybrzeżu Dzisiejszego Izraela. Praktycznie jakieś 20-30 km od granicy z Libanem, wszystko to się znajduje. Naprawdę twierdza jest fantastyczna. Nie mieliśmy tam większego problemu ze znalezieniem noclegu. Nocleg był tanił takiego Araba. Bo w sumie miasto, mimo że jest takie ładne i ma takie no, dosyć ciekawą przeszłość, to w większości jest zamieszkana przez Arabów. Którzy dość pokojowo, myślę, że całkowicie pokojowo Konekzystują z, z Żydami I ma to z tego tytułu jakichś większych problemów i zgrzytów Więc... Padło na Araba, bo nostry był najtańszy Ale nam to chyba nie przeszkadza Nawet w sumie to się cieszyliśmy, że śpimy u Araba Trafiliśmy do pokoju bodajże osobowego, Oczywiście tylko my byliśmy w tym, w tym pokoju, bo to to troszeczkę poza sezonem byliśmy w tym Izraelu, bo to styczeń, ale pogoda w te dni kiedyś akurat znaleźliśmy nad morzem była naprawdę cudna. Także wybraliśmy się jeszcze na zachód słońca tego dnia w miejscowości Akka. Tak naprawdę fajnie, bo to wiecie, wybrze wybrzeże jest zachodnie, słońce sobie wpada do morza śródziemnego, także bardzo sympatycznie można zobaczyć jak to słońce się topi w morzu. Idzie sobie spać. Tutaj muszę, y, muszę powiedzieć, że nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek pamięta słuchacze, słuchaczy, mam nadzieję, że tak. Y, tak się zdarzyło, że pływaliśmy w Morzu Czerwonym y, w Jordanii y, i oglądaliśmy rafę koralową. To, to wtedy, kiedy prawie się utopiłem, o mały włos y, byśmy się nigdy nie usłyszeli to właśnie w pewnym momencie w związku z tym, że się ratowałem, nie wiadomo czym to ten y, Arab mnie też ratował, zahaczyłem y, lewą stopą o, o jakąś, y, odno, na ona konkretnie to bardziej o Rafę i rozharatałem sobie całego y, kciuka, tak dosyć y, konkretnie, takie miałem rysy do krwi, takie jest no z, z 10 takich ciekawych rys no i y, muszę powiedzieć, że to y, draśnięcie tak jak sobie przejechał, wiecie, łokciem, łokciem po betonie, nie? Jak to się jeździło kiedyś na rolkach. To, to się dosyć długo goiło. Takie było zabrudzone, jeszcze, wiecie, tak trochę ciężko czasami się na takiej wyprawie domyć, więc no sprawa mi się ciągła ze dwa miesiące, żeby to się wszystko dobrze zagoiło. W związku z tym, że dzień szedł ku końcowi, to, ogląda, to fajnie, fajnie widać, to jak mówiłem w poprzednim odcinku, z Hajfy widać taką fajną zatokę i... Po drugiej stronie widać jakieś miasto. To jakieś miasto to jest Akka, jak się okazuje. No i z tego miasta też fajnie widać, w związku z tym, Hajfę. No jak widać Hajfę, to kapitalnie widać, co możecie zobaczyć na zdjęciu. Widać też ogrody Bahajitów, które są fajnie oświetlone. Zrobiłem takie jedno zdjęcie. W związku z tym, że byliśmy też troszeczkę zużyci już po ponad po tygodniowym przemieszczaniu się przez Izrael. No to w ten jeden dzień postanowiliśmy sobie zrobić taką konkretną wyżerkę w postaci arabskich słodkości. Poszliśmy do cukierni. Kupowaliśmy oczami różne dziwne cukierki, które są naprawdę ultra słodkie. Już się pierwsza z nim spotkaliśmy w Jerozolimie. No i teraz już wiedzieliśmy z czym to się i jak je, więc sobie kupowaliśmy takie super hiper. Cztery rodzaje różnych ciastek sobie kupiliśmy, i do tego wszystkiego, jeszcze wszystko to zapiliśmy izraelską Coca-Colą, żeby było przednie. Następny dzień postanowiliśmy poświęcić całkowicie na zwiedzanie Akki czyli obsikać każdy możliwy róg tego miasta. To miasto nie jest takie za duże. Głównie jest ulokowane w starej części, tam jest najwięcej budynków, takich nawet i mieszkalnych, różne jakieś tam dodatkowe rzeczy do zwiedzenia. No i są tam jakieś jeszcze pozostałości poza tym miast starym miastem, no ale tam to jest tylko głównie część mieszkalna. także skupiliśmy się na tej, na tej starej części, także zwiedzaliśmy ją dosyć dokładnie. Weszliśmy na jakieś stare mury, tam oczywiście wszystko jest dosyć zaniedbane. Bo to Żydzi tam nie wykładają kasy na to, żeby to remontować, bo to jest jakby im nie na rękę. Poza tym głównie mieszkają tam Araby, więc generalnie troszeczkę jest syfu. No i wykopaliska, nawet które tam są, to myślę, że są dość takie ubogie, jeśli chodzi o jakość ich przeprowadzania. W ogóle, jeżeli są, jest przeprowadzona, także po murach sobie pochodziliśmy całe miasto dość dokładnie zwiedziliśmy, tak nawet wyszliśmy na plażę poza mury i te fale uderzają o te mury i nie wiem, o ile się nie mylę to był XIII albo XIV wiek jak cała akcja się działa kiedy budowali to miasto i te mury przez tyle lat ciągle przyjmują od morza fale uderzeniowe i mimo tego sobie stoją dość zacnie bez większego problemu całkiem niedawno w w tamten czas, jak my byliśmy, to akurat zostały udostępnione dla turystów takie tajne tunele Templariuszy, które są dość nisko pod poziomem ówczesnego, nie ówczesnego, a te teraźniejszego gruntu. Gdzieś one były zakopane, trochę częściowo zalane. No i one teraz są udostępnione, zelektryfikowane, no i można sobie takimi tunelami przejść. One tak mają z metr 60 wysokości, Także same karły tam w tych Templariuszy były i tymi tunelami można przejść przez całe miasto na drugą stronę. Część tuneli jest jeszcze pozamykana, bo część jeszcze jest nieodkopana do końca, ale generalnie bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Widać, że można się przemieszczać powiem tajnie i jak, jak gdzieś wróg zdobył miasto, to zawsze można było go zaskoczyć z jednej bądź z drugiej strony, zaskakując go jakimś tajnym tunelem. Dodatkowo jeszcze w Atce są, jest jakieś muzeum w którym niestety nie byliśmy, bo był wstęp bardzo drogi gdzie są takie sale rycerskie templariuszy i łaźnie rzymskie do masaży ich, ich poobolałych ciał po podróży, czy to z Italii, czy też po jakichś bitwach gdzieś tam dalej na południu jak walczyli w imię boga tego słusznego, jedynego, tak jak każdy naród walczy. Generalnie mam zdjęcia, zdjęć, jak to wyglądało. więc zawsze można zerknąć, jak te sale rycerskie wyglądają na o, obecną chwilę. Byliśmy także na targu, głównie to na targu rybnym. No, można było tam zobaczyć różne dziwne rzeczy, o których nawet nie wiedziałem, że pływają w morzu śródziemnym, a nawet nie wiedziałem, że tak wyglądają. Były tam płaszczki do kupienia, różne małe rekinki, wszelkiego rodzaju rybki. Wszystko było świeżo, akurat z złapane z morza poranny połów naprawdę ciekawe to wyglądało no i tak szwendaliśmy się cały dzień po tym, po tym mieście Tutaj taką ciekawostkę w związku z tym, że spaliśmy w takim hostelu, hostelu za bardzo nie dało się gotować i nie mogłem uruchomić swojej tajnej maszynki na paliwo. Na szczęście, jak może pamiętacie, w Betlejem kupiliśmy sobie czajnik. No i właśnie w tym czajniku, w związku z tym, że szedł już na straty, bo to była praktycznie końcówka wyprawy, szedł na straty, postanowiliśmy, że ugotujemy w nim obiad, a konkretnie to ryż. No i wyobraźcie sobie, że w czajniku elektrycznym gotowaliśmy ryż, co polegało na tym, że zagotowaliśmy wodę. Wrzuciliśmy dwie torebki ryżu do środka No i włącza, włączałem do kontaktu Na chwilę, jak zaczynało bardzo bulgotać, to gasiłem No i znowu czekałem kilka sekund i znowu włączałem do kontaktu I tak przez 20 minut, żeby się ryż ugotował, włączałem i wyłączałem czajnik No i tak się o to udało w czajniku zagotować, ugotować cały obiad Chyba nawet jakimś, jakimś sosem, ale to już w, w garnku normalnie tylko wrzątkiem zalane, także da się ugotować w czajniku wszystko, nawet jajko, nie? Jak podchodziliśmy pod nasz hotel, to widzieliśmy samochód sił, sił pokojowych, konkretnie to ONZ-u, no, w związku z tym, że konekcjonuje takie różne dziwne rzeczy, to zrobiłem sobie zdjęcie takiego samochodu, ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że byli to żołnierze, jak się okazuje polscy, czego nie wiedzieliśmy, ale spali w pokoju obok, no i jak siedzieliśmy sobie w pokoju, to nagle usłyszeliśmy takie polskie swojskie słowo, każdy już chyba wie jakie, takie, takie kluczowe za granicą ono jest, wtedy łatwo rozpoznać Polaka, wiele obcokrajowców też już je rozumie odkąd tak się granice nasze uwolniły to wszyscy praktycznie je rozumieją no i okazało się, że są to, jest to czwórka żołnierzy, którzy akurat patrolują wzgórza Golan, między Syrią a Izraelem. No i akurat byli na, na przepustce i postanowili sobie pozwiedzać troszeczkę Izrael. No i tak się zdarzyło, że spali w tym, samym, w tym samym hotelu co my. No i na następny dzień jechali w to samo miejsce co my. Oczywiście na początku tego nie zaproponowali, bo tak mnie za bardzo nie wiedzieli, no ale... ostatecznie uda, udało się i mimo, że mieli samochód pięcioosobowy, jaką, jakąś chyba Toyotkę, z oklejaniem ONZ to zabrali nas na stopa a tak, to Toyota była Forerunner 3-litrowa zabrali, zabrali nas na stopa w to samo miejsce, czyli na takie białe klify, które są dosłownie na granicy z Libanem gdzie się podchodzi pod płot pod bramę, gdzie można przejść do Libanu bez, bez większych problemów także takie, takie młodzieniaszki żołnierze nas zabrali wiecie, tacy, tacy nie wiadomo jak długo są już na misji tej tak pokojowej stabilizacyjnej Patrycję usadzili na miejscu pasażera mimo, że była z nich najmniejsza no a my w piątkę z tyłu Patrycja sobie z przodu no i kierowca nie? rewelacja po prostu Tak panie, pa, panie przodem nie? tutaj ten, taka, taka pełna kultura taka fajna żołnierska ułańska fantazja bardzo sympatycznie no i razem z nimi też zwiedzaliśmy Zwie zwiedzaliśmy te klify a klify są naprawdę przednie żeby dojść do klifów to trzeba zjechać taką jakby no kolejką linową chciałem powiedzieć górską ale jest to kolejka linowa, zjeżdża się parę minut w dół no i tam można przejść kawałek platformą a następnie już wchodzi się do jaskiń. jaskinie są całkowicie wyrzeźbione przez fale morskie naprawdę fantastyczny efekt dodatkowo z drugiej strony tych klifów, znaczy to się zwierzę tak na dół, to musicie spojrzeć sobie na zdjęcia, jest stary tunel. Tunel, który, tunel kolejowy, który łączył Istanbul z Egiptem, a konkretnie to z Było było takie, takie połączenie kolejowe kiedyś i cały czas wzdłuż właśnie Morza Śródziemnego, tego wschodniego brzegu Morza Śródziemnego. Także jest tak kawałek tego tunelu pokazany, jak był kiedyś tam w XIX wieku budowany ten tunel. Także można sobie zobaczyć, jak to wszystko fajnie wyglądało. Oczywiście, jeżeli się jest na miejscu, jeżeli nie, to zawsze można zerknąć na moje zdjęcia. Tam wstęp, nie wiem, ile kosztował, wstęp do tych jaskini, tych białych klifów i jaskini wyrzeźbionych przez fale morskie naprawdę Naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć No dość, dość nietypową sytuację, bo Są to mleczne, naprawdę mleczne, bielutkie, piękne skały Ale nie są to takie skały jak na przykład na Jurze, Które są wapienne W sumie to nie wiem z czego były te skały Ale naprawdę przedne, przednie, białe, czyściutkie jak mleczko Rewelacja, bielutkie A odnośnie tego tunelu To troszeczkę przesadziłem, bo Ten tunel to był budowany Latem 1941 roku, 1941 roku i tunel miał połączyć dokładnie rzecz biorąc Haifę z Bejrutem, a następnie z Tripolisem. Był co, cały tunel był finansowany przez brytyjski rząd w czasie II wojny światowej. No ale w sumie sobie się nie pomyliłem, bo dokładnie rzecz biorąc to właśnie było to położenie linii kolejowej, która łączyła Egipt przez Synaj, Palestynę, Liban, Syrię. Turcję i potem do Europy. No jak się do Turcji dojechało, to wiadomo potem się już wsiadało w ten taki słynny pociąg na Bliski Wschód Orient Express, no to właśnie w Stambule. To do Stambułu się na pewno dojeżdżało. Także można sobie zobaczyć te zdjęcia i ten tunel jak był, jak był zrobiony w tym y, dość, dość łatwej skale do obróbce. W końcu była biała, skoro wodzie ulega. A jeśli chodzi o te białe klify, to właśnie sobie przypomniałem nazwę, bo nazwa niestety nie jest zbyt łatwa do zapamiętania Nazwa jest Rojchanikra Przy samej granicy z, z Libanem, do Bejrutu jest to 20 km, do Jerozolimy 205 No tutaj się już pożegnaliśmy z naszymi żołnierzami, oni sobie pojechali gdzieś tam na wschód i z powrotem na wzgórza Golan Nam pozostało łapanie stopa spod, spod, spod tych klifów, było to dosyć skomplikowane, ale udało się w każdym razie, był to jeden z ciekawszych stopów na, na tej wyprawie i ogólnie takich, nawet mogę powiedzieć, że życiowych Koleś był fanem Depeche Mode ale takim masakrycznym bo jak wsiedliśmy, to nic się nie odezwał, tylko po prostu włączył Depeche Mode nie pamiętam jaki utwór, ale generalnie od tego czasu zacząłem bardzo lubić Depeche Mode może po prostu byłem zmęczony całą tą ichniejszą muzyką, która gdzieś tam zawsze w tle leciała czy też arabskimi dzwonkami, tak jak to na przykład było w Egipcie i po prostu jak usłyszałem coś bardziej cywili cywilizacyjnego dla mnie, to bardzo polubiłem Depeche Mode i ja od tego czasu naprawdę lubię. Tego, tego samego dnia jeszcze, jak już dało nam się dojechać do jakiegoś głównego miasta, byliśmy się na dworzec No i tym, z tego dworca dojechaliśmy na, nad jezioro Galilejskie. Tam, gdzie Jezus chodził po wodzie, tam i też my się znaleźliśmy. Generalnie nie ma tam nic ciekawego, ale to naprawdę. Mówię to z czystym sumieniem. Poza jednym fajnym obrazem gdzieś tam na ścianie, który sfotografowałem, no i tym, że można się tym, po tym jeździe, że przepłynąć łódką, chociaż wolałbym się przejść, no ale się nie dało. To nic tam ciekawego nie ma. Jedną główną atrakcją jak dla mnie, to, było, to był przelot dwóch myśliwców nad naszymi głowami, które leciały wzgórz, w stronę Wzgórz Golan. No a tak to szaro, buro, zimno jeszcze do tego wszystkiego było. Znaleźliśmy jakąś taką kwaterę u Żyda, z którym dość długo się musieliśmy targować o dobrą cenę. Ale mieliśmy telewizor. I naprawdę była to, było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie włączyliśmy sobie ten telewizor zobaczyć co tam ciekawego jest i były różne programy puszczane na przykład angielskojęzyczne czy jakieś inne i napisy nie było, nie było lektora żadnego ani dubbingu co jest fantastyczne, niestety nie ma tego w polskiej telewizji były napisy, tylko że jedna linijka była po hebrajsku a druga linijka była napisana cyrlicą po rosyjsku w praktycznie we wszystkich filmach, które w ten czas tam zerknąłem, w programach, gdzie były napisy, to jedna linijka zawsze była po hebrajsku, a druga była po rosyjsku. Nawet oglądaliśmy Gwiezdnę Wrota, dziesiąty sezon bodajże, czy tam dziewiąty. No, jeszcze na następny dzień coś tam próbowaliśmy zwiedzić nad, nad tym jeziorem galilejskim, ale naprawdę nic tam nie było. Jedyne co to, poszliśmy do kafejki internetowej i próbowaliśmy w jakiś sposób przebukować bilet. Ale jak dzwoniliśmy ze Skype'a do lotu w Polsce, to przebukowanie biletu tego powrotnego nas by kosztowało tyle, co bilet, który już kupiliśmy. A tam, a tam jak wiecie, było coś około 300 dolców. Także, no to bardzo nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, bo już wracać do domu, tutaj jakby się nie dało, bo cena była kosmiczna Dlatego postanowiliśmy, że pojedziemy jeszcze raz do Jerozolimy Zobaczyć to, czego nam się nie udało zobaczyć, bo teraz już wiedzieliśmy, jak się dostać do kopuły skały, żeby ją zwiedzić Ale o tym wszystkim będzie w następnym odcinku Tak myślę, że jeszcze Jerozolima została do zwiedzenia to wszystko to opowiem w następnym odcinku. Także już wiecie co będzie. Także serdecznie Was zapraszam. Dziękuję za te wszystkie cztery komentarze, które się pojawiły pod odcinkiem poprzednim. I za jednego lajka like na Facebooku. Ktoś jednak coś tam... Jednak te jedna trzy, cztery osoby mnie słuchają. A myślałem, że troszeczkę więcej. No ale co zrobić? Nie ma się siły przebicia. Także to by było na tyle dzisiaj słuchajcie polskich podcastów cześć